skina akcji nazwanej Muskułami z Brukseli. No, wie, wiemy po tych jego filmach, że umie dokopać obyczak Norris. E, pamiętamy go z takich filmów jak Krwawy Sport, Lwie Serce, Legionista, Podwójne Uderzenie, Strażnik Czasu, Uniwersalny Żołnierz, Niezniszczalny. No, tu bych mogł jeszcze wymieniać. Zagrał w sumie w przeszło 70 filmach. E, poza tym Pięć razy się żyniął, w tym dwa razy z tą samą e, kobietą. Ale jak się okazuje, on nie no takie ciosy na, w czasie się filmów, ale też nokautujące wypowied wypowiedzi mogą zgniatać orzechy pośladkami, Na przykład powiedział. Jak byłem młody, byłem głupi. Młody jestem nadal. <śmiech> Powietrze mnie fascynuje. Gdyby go nie było, wszystkie ptaki pospadałyby na ziemię i samoloty. Tyż ja, a ja też. Wyda za chwilę. Spadł ze studia. Dariusz Schmidt kłanił się wam nisko. Marcin Kazyk, Wielgus przyjdzie tutaj po godzinie 10 dali poprowadzić program. A za szybą ten hop. Dali zostanie, co boł ze mną Tomasz nawała, czyli dali będziecie mieli fajne granie. Czymcie się do zajść. Replama. Wow, gotowi na imprezę roku? Już w sobotę, 18 października, Silesia City Center świętuje 20 urodziny. A jak się bawić, to na całego. Będzie potańcówka z Maćkiem Musiałem i top koncerty. Na scenie zagrają Carla Fernandez, Oskar Cyms i Dawid Kwiatkowski. Startujemy o 15.00. Pełny line-up znajdziecie na www.silesiacitycenter.pl. Wow, Silesia Party. Sobota, 18 października. Widzimy się.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 Plama. Niesie śląsko Niesie się i niesie Słychać ją na łące I słychać w lesie Słychać ją na drodze Słychać wśród manowców Słychać w Czystochowie a nawet w Sosnowcu. Słychać ją bez gina. Chel nad złotym grokiem. Słychać ją bebiesku. Słychać pan wartanie. Słychać dzień słoneczny. Słychać dzień pochmurny, A no i lepiej słychać. Słychać ją na Śląsku Górnym Słychać ją na sieni W starym familoku I słychać przez okno W betonowym bloku Słychać ją w anfarcie I słychać we biurze Słychać ją w piwnicy. I słychać na górze Bo też śląsko fala Zasięg mo mały. Słychać ją bez tydzień Słychać bez rok cały Niesie śląsko fala Niesie się i niesie Słychać ją na łące I słychać w lesie Jesienią i zimą I wiosną i latem Słyszą ją w przedszkolu Nawet małolaty I młodzież ją suchą przed dzwonkiem we sztubie i poranno zmiana w chucie i na grubie. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kłopoty na Wiślance w Warszawicach na pasach doskoczowych.